Do nieba, odrodzony duch. To jest zrozum. To jest coś takiego, że jak duch jest odrodzony i nie ma grzechu śmiertelnego, człowiek umiera, rozumiesz? To ten człowiek jest wciągnięty do nieba. Nie ma czegoś takiego. że jest, jest balast, jest w Człowiek leci w niebo. Tam już w niebie Jezus się z nim rozprawi. Za jego różne rzeczy. Tam już go Jezus podsumuje. Jest napisane wyraźnie że jeżeli ktoś budował ze słowy, tak, to ogień Bożego podsumowania zjara wszystko. Z drewna zjara wszystko, Ostanie się to, co było zbudowane na skalę. To to było z diamentu, to to było z pereł, tak? Ale jest napisane, jednak mimo wszystko będzie zbawiony, lecz nie inaczej jak przez ogień. Co to oznacza? Komut katolicy zrobili z tego doktrynę o czyściu. A prawda jest taka, że po prostu będziesz miał określone miejsce w niebie. Niebo jest potężną rzeczywistością, nie mającą końca ani początku. Jeżeli będziesz robił różne złe rzeczy i będziesz szedł na kompromisy, i będziesz wpadał w grzech, i odejdziesz z tego świata nie oczyściwszy się, i nie będziesz miał dobrej budowli Bożej zbudowanej, to będziesz daleko od dronu Pana. I nie będziesz miał koronę, rozumiesz? Tylko najwięcej czapki taką, która ci pomoże, jak będziesz sprzątał to przy górze. Nie dostaniesz tutaj. Korona, korona, czapka. Korona, korona, czapka. Wiesz o co chodzi? I potem kolesi będą sobie, będziesz w niebie. Amen. Będziesz zamianą, proszę Ciebie, w niebie. I ten złoty pył będzie spadał, proszę Ciebie, na kościół. Bo Ty będziesz tam zamianą. Taką fuchę. Rozumiesz o co chodzi? Taką fuchę. Ja nie chcę mieć takiego ja nie chcę mieć takiej... Wiesz, jak ja chcę mieć kuchę? Ja chcę się kręcić blisko Jezusa. Dlatego dbam o swoje życie. Bo ja się chcę kręcić blisko Tronu. Blisko tro. Ja zawsze mam coś takiego, że ja przyszło. Masz tak? To bardzo zdrowe rzeczy. Takowce mają. Takowce mają. Wczoraj opowiadałem, jak w pierwszym Kościele mieliśmy pieczerzy Państwo, Mieliśmy taką wieczerzę, że stał w taki takim mały tam na środku było, stała wino w i I tam każdy podchodził sobie i brał. A ja, ja taką nieodpartą potrzebę mówiłem. Czuję się jak owca pańska. Ja taką miałem wielką potrzebę, żeby na czterech pochodzić i popełnić na tej wieczerzy pańskiej. Ale sobie źle mówię, jestem pastorem tego kościoła, nie wiem, czy to będzie dobrze odebrane. Mówię, ale ta potrzeba była bardzo duża. Ja do tej pory nie wiem, czy to było z duszy, z ducha, czy z tam. Generalnie zacząłem chodzić, pieczeć, no, około takie wiecie. Patrz, wchodzą za mną, wszyscy Ja nie. Ja wiem, nie. Agata nie była. Ja Agata, nam wstrzymała się no, Chodzi o to, że, e, o to, że e, nie wiem, do tej pory, z czego to było, czy to, ja, ale wiem, że, że ja e, obmywam się w krwi Jezusa nawet e, z rzeczy, które są mi nieznane. Dlatego, że jest napisane, że e, ukryte błędy odpuść tego jest też krew, żeby odpuszczać nam okbyte błędy. Nie obciąża to w rzadze wpadku węda, jako w tej chwili. Chodzi o to, że nasze ciało ma kontakt ze światem i ono musi być okbyte. My musimy dbać o to. Jeżeli my upadniemy, my nie możemy sobie pozwalać, przyjaciele, żebyśmy my zostawali w tym. Trzeba dbać o to. Widzicie, o każdy z tych elementów trzeba dbać inaczej. Ciało poza tym jest doczesne. Ono nie jest wieczne. Wiecie, z ciałem nie trzeba aż tak się szczypać, trzeba o nie dbać, trzeba je pielęgnować, ale nie trzeba aż tak wielkiej wagi do niego przykładać, bo ono nie jest wieczne! Ja na przykład jestem łiz. Ja osobiście lubię być łizem. To jest inna rzecz, że nie mam kompleczów, ale ja osobiście lubię, ponieważ jestem człowiekiem praktycznym, rozumiesz? Ja na przykład mam szampon powiedzmy na 3 miesiące. Ona 4 minuty. no musi dbać o to, bo musi to wszystko tam no, się czesać. Grzebie musi mieć jakieś tam fajne. No, ale ja wiem jedno, jak ja dostanę nowe ciało, to dostanę ciało, które będzie najlepsze dla mnie. Może ja będę miał dreny, ja nie wiem. Chociaż Bóg osobiście zna moje pragnienia, i, i, no, ale ja mogę chodzić z drenami. Chodzi o to, że będziemy mieli cia ciała inne, nie te. To nie będą te ciała, Te ciało jest doczesne. Te ciało pójdzie do piachu, zezrą go robaku. Chwała w najwyższe! Dostaniemy ciała. ciała więc my mu, nie musimy aż tak się spinać na tych ciałach. Nie trzeba się tak spinać na tych ciałach. No okej, okay, mamy ciała w porządku. Ja też tam jakoś zjadę, coś tam jakoś biorę jakieś suplementy na siłownię, chodzę, no, tam dbam o to, żeby co? Żeby co? Jak najdłużej te ciało ponosiło mojego ducha. Bo ja moje ciało traktuję jak konia. Zamierzam żyć 120 lat na tej ziemi w szczęściu, zdrowiu, pomyślności. Po co? Żeby mojego ducha nosić. Bo jak zajadę konia, to przedwcześnie pójdę do nieba. Ojciec mnie zapyta, co tam celąski tutaj robisz. Zajechałem konia, ojciec. No to już dobrze, to, to już został. Ale miałem jeszcze parę spraw. Miałem jeszcze parę tysięcy ludzi, do których chciałem Cię wysłać, Arturze C. Andrzej Zwinął tyle w troki i przyszedłeś na gotowe. Odczupinki egoistyczne. Dlatego trzeba dbać o Cię, ale nie przesadnie. Nie przesadnie. Nie musimy się spinać na to. Musimy dbać o swoją duszę. Najbardziej o naszego ducha. O tę duszę, bo to są rzeczy wieczne. A o ciało to tak, wiesz, możemy wyluzować. Ciało musi poza tym być dominowane, inaczej ono będzie grzeszyć. Duszy, dusza przyjmie e, kierowanie ducha w sposób bardziej cywilizowany. Ona jest tak jakby bardziej kulturalna. Ale ciało to jest naprawdę jak zwierzę. I ono musi być zdominowane. I ty musisz uczyć się. Jak każdy z tych elementów ma chodzić. Twój duch inaczej chodzi, twoja dusza inaczej chodzi, twoje ciało inaczej chodzi. Nie możesz mieć grupów, na przykład, żeby ciało wziąć za mordę i mu zabronić rzeczy. To jest normalne, że ciało zabraniamy rzeczy. Ciało ma tam na coś ochotę. A, mam ochotę na to czy na to. Nie! To nie trzeba dać nic złego. Ciało musi być zdominowane. Więcej ci powiem, ono w ogóle tego potrzebuje. Ono potrzebuje dominacji. Twoja dusza niekoniecznie. Twoja dusza potrzebuje wpływu. Dlatego trzeba na nią wpływać. Trzeba na nią wpływać. Trzeba jej podawać rzeczy. Trzeba jej podawać dobre rzeczy. Trzeba też ją chwalić. Rozumiesz? Trzeba też ją karcić, ale trzeba ją chwalić. Trzeba pracować na niej. Trzeba blokować różne toki myślowe, a wprowadzać inne. Z nią jest praca. Największa praca w naszym życiu chrześcijańskim jest z naszą duszą, wiecie? Z naszą duszą. Nasz duch wystarczy, że będzie karmiony, że będziemy w prosty sposób mieć relacje z naszym Ojcem. I będziemy rośli jak na No Z duszą jest praca. Ciało trzeba dominować. Zobaczmy te rzeczy. Przestańmy postrzegać, Siebie jako na przykład, wiecie że ja siebie w ogóle nie postrzegam jako duszy? Ja nie jestem duszą, ja jestem duchem. Ja jestem duchem, mam duszę i mieszkam w ciele. Moje ciało traktuję jak garnitur, jak dres, jak koszulkę jak słoenki. Duszę moją traktuję jak pewną treść, jak pewną zawartość. A mojego ducha traktuję jak moją osobowość. Jestem taki, jak mój duch jest. A skoro w moim duchu jest Bóg, to jestem taki jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. Ja mam ogromny szacunek dla mojego ducha. Mam ogromny szacunek dla siebie. Ja kocham siebie. Wiecie dlaczego siebie kocham? Bo jestem duchem. Jestem Bożym stworzeniem. Jestem Bożym delegatem. Jestem Bożą legitymacją na tej ziemi. Ja kocham siebie. Ja mam szacunek dla siebie. Rozumiesz? Dla mojej duszy nie mam szacunku. Bo na, bo, bo, na, swojego, na swojego ciała też nie mam szacunku. Dlatego też, na przykład, nie mam problemu, żeby robić siebie pajaca. Ludzie mówią, jak się zachowujesz? Ja mówię, ale jak się zachowuję? No tak się zachowuję. Ale co, ale to gorszy się, to? Boli cię to czy coś tam? No nie, no, ale to tobie nie przeszkadza, co tobie ludzie powiedzą? A nie, no w ogóle mi nie przeszkadza. To ludzie, co powiedzą? bo co mnie ludzie? Jak Bóg mówił, to dobrze obie Bóg powiedział kiedyś. A raz, mówię, w 2001 roku powiedział obie dobrze Bóg. Od tamtej pory w ogóle nie ma żadnego znaczenia, co mi ludzie powiedzą. Jak mnie tam obejrzą, czy jak mnie zobaczą. Ja ze mogę ja w szlafroku, mogę wyjść tam, łazić w jakiś tam, rozumiesz, nie wiem, południach od piżamy, i to w ogóle nie przeszkadza. Jak mówię, to komuś nie przeszkadza. Tylko patrzę, żeby komuś to nie przeszkadzało. Bo mi to w ogóle nie przeszkadza. Dbam o. Jak, jak ja często dbam o siebie, żeby innym ludziom nie sprawiać dyskomfortu. W ten sposób miłość też jakby e, e, propaguje wobec tych ludzi, nie? Szacunek. Ale ja nie potrzebuję różnych rzeczy. I jeżeli zobaczysz, to weźmy to powiedzieć że Ty nie potrzebujesz różnych rzeczy. Że nie musisz takiej wagi przykładać, takiej miary wielkiej. Że nie musisz też się spinać, że na przykład, o, ja takie mam myśli dzisiaj rozbiegane, tak daleko jestem od Pana, nie jesteś blisko z Pana. Jesteś blisko z Bogiem nie was ale bo ta dusza dotyka ciała dzisiaj bardzo. Twoje ciało jest stymulowane przez świat akurat. Ubliżają Ci, zachowują się wobec Ciebie w niemiły sposób. Coś się dzieje wokół niedobrego. Twoje ciało to jak gąbka. Twoja dusza się tym infekuje. Nie przejmuj się tym. Ale to nie znaczy, że jesteś daleko od pana Wiecie, na drugiej sesji będziemy e, jasno nakreślali, czym jest chodzenie według ducha czym jest, według ciała, w jaki sposób mamy e, przeciwstawiać się konkretnym rzeczom związanych z ciałem i pielęgnować konkretne rzeczy związane z duchem. Ale my musimy najpierw przyjąć to, co powiedzieliśmy teraz. Uznaj siebie jako trójjedyną osobę. Uznaj siebie jako ducha, który ma duszę i mieszka w ciele. Zobacz, że każdy z tych elementów w Tobie jest inny, potrzebuje czegoś innego i służy do czegoś innego. Nie określaj siebie na podstawie swoich myśli, swoich odczuć, Zobaczcie, tyle o wierze mówiliśmy. Wiara jest duchowa. Co ma wiara do odczuć? Co ma wiara do odczuć? Ten człowiek tam w Kijowie, on miał małe odczucia. Nie chodził, nie czuł nóg. Rozumiesz? Był chory. Był mu źle. Ale co zrobił? Uwierzył. Tak? Uwierzył. To było duchowe. Wiara jest duchowa. Robimy sobie pół godziny przerwy.